Witajcie. Dzisiejszy odcinek miał pierwotnie, zgodnie z moim takim oryginalnym pomysłem ukazać się tydzień temu, a 80 miał być poświęcony takiemu bardziej radosnemu piewszeniu, albo powiedzmy bardziej sprawą osobistym. Ale w zeszłym tygodniu urodziło się wreszcie ogłoszenie European Pocast Award, no i skończyło się tak, jak skończyło. W związku z tym. Odcinka przeznaczonego pierwotnie na tydzień 79 nadawania Kapoka będziecie mogli posłuchać w 80 tygodniu nadawania Kapoka. 80 to jest liczba, która w pewien sposób nie przytłacza, chociaż bez 180 zamknęło się na 100 odcinkach, więc tak na dobrą sprawę jeszcze w Kapoku mam do czego wyrównać. Będzie dzisiaj o trzech rzeczach, a wszystkie z nich będą dotyczyły w zasadzie tego samego nawet nie w zasadzie, będą dotyczyły tego samego, ponieważ ich tematem przewodnim jest to samo, a w zasadzie ci sami ludzie jednym z pierwszych filmów, które zapamiętałem, takich fabularnych filmów, filmów dużych aktorskich, nie mówię tutaj o, o dobranockach yy, powiedzmy filmem, który obejrzałem mając być może 4 lata, może 5. Obejrzałem go pewnego wieczora, był film zatytułowany Człowiek zwany koniem. Człowiek zwany koniem, w którym grał główną rolę Harris, nieodżałowany, niestety nie żyjący już aktor, którego z takich nowszych ról możecie pamiętać z pierwszych dwóch części Harry'ego Pottera, grał tam albusaba Dumbledora. Jest to historia o brytyjskim lordzie, który wyprawia się do Ameryki i tam w trakcie e, jakiegoś takiego wypadu na wielkich równinach on razem z kompanią zostają napadnięci przez Indian z plemienia Dakota. Z narodu Dakota w zasadzie, ponieważ Dakotowie to, było, e, to był ogromny naród. E, było coś takiego jak e, związek siedmiu plemion. Oni dzielili się na grupy etniczne. To był naród, który pierwotnie żył nad wielkimi jeziorami, okolice powiedzmy obecnego miasta Chicago, ale wraz z przybyciem białych ludzi i z tym jak biali poszasażali Cipewejów w broń palną, Dakotowie byli spychani coraz bardziej na zachód, na wielkie równiny aż do podnóża Gór Czarnych. Dakotowie znani są y, też dosyć dobrze w kulturze popularnej jako siuksowie. Siuksowie, tak się to po naszemu mówi, Po angielsku mówi się su, y, Pochodzi to od skrócenia francuskiej wymowy słowa Nadesu, która pochodzi z y, języka bodajże czarnych stóp. Chociaż tutaj, no, cytuję z pamięci, mogę się mylić, yy, oni nazwali Dakotów y, małymi żmijami. Stąd Siouxowie pierwotnie było określeniem nieco pejoratywnym, takim obraźliwym. Obecnie stosuje się już normalnie, równorzędnie z Dakotami. Dakotów jest kilka grup. Są to Dakotowie właśnie z północy. Lakota, którzy mieszkają bardziej na zachodzie, Teton. Ja się tu nie chcę wdawać w szczegóły, ponieważ nie znam się na tym za dobrze. Film Człowiek zwany koniem opowiada o tym, jak angielski lord został przez Indian Pojmany. Cała jego kompania została wybita, a on, ponieważ e, wyróżniał się rudą czupryną i bladą twarzą, wyjątkowo bladą twarzą, wzbudził ich zainteresowanie, takie powiedzmy pełne politowania, rozbawienie i wódz Dakotów zabrał go ze sobą i oddał go w prezencie swojej matce. E, I tam właśnie haris cóż, no był jej niewolnikiem. Ona używała go w charakterze pociągowym stąd też właśnie został ochrzczony koniem. Koniem miano Sunka Łakan przylgnęło do niego, wołały tak za nim indiańskie dzieci. <śmiech> Facet, no jak przystało na arystokratę, miał twardy charakter, nie poddał się, wykonywał swoją bardzo ciężką pracę, ale też wykazywał się niezwykłym hartem ducha. Do tego stopnia, że Indianie zaczęli go cenić. Potem Indianie uznali go za człowieka, aż wreszcie Przyjęli go do plemienia Ten film pokazuje m.in. taką bardzo okrutną, Bardzo okrutny rytuał przejścia Bardzo okrutną ceremonię stosowaną Aby z chłopców uczynić wojowników Harris również sunkał kany już wtedy Czyli koń przeszedł tą ceremonię I stał się pełnoprawnym wojownikiem Dakotów Powstały potem jeszcze dwa filmy, w których również grał Harris. Był to Powrót Człowieka Zwanego Koniem oraz Triumf Człowieka Zwanego Koniem. On w Polsce pojawił się też pod tym Zwycięstwo Człowieka Zwanego Koniem. No To jest kwestia tak naprawdę tylko i wyłącznie tłumaczenia. On w tym ostatnim filmie został już wodzem Dakotów. Wrócił z Wielkiej Brytanii do swoich ludzi, żeby prowadzić swoje plemię i wziął udział w walkach przeciwko Amerykanom o Góry Czarne. Wziął udział w tej ostatniej wojnie. To były czasy wojny o kraj rzeki Powder i potem wojny o Góry Czarne, w których, no między innymi doszło do słynnej potyczki pod Little Bighorn, kiedy <śmiech> wódz Siedzący byk złomotał Kastera i całe jego wojsko, Kaster zresztą przypłacił tą potyczkę życiem, stał się bohaterem narodowym, a Indianie stali się znienawidzoną zarazą, którą należy wytępić. Osobiście uważam, że ten film do dzisiaj się broni, ponieważ był zrobiony trochę inaczej. Oprócz tego, że była to świetna fabuła, ten film był też w pewnym stopniu takim rodzajem, no może nie nazwę tego reportażu ani dokumentu, ale on starał się w sposób możliwie wierny i taki prawdziwy oddać życie właśnie ludu z równin. Pokazać kim byli Dakotowie, czym się kierowali, w jaki sposób żyli, jak wyglądała ich struktura plemienna, jak wyglądała ich polityka, jak wyglądały ich wojny, jak wyglądało życie powszednie członków plemienia. Więc jest to film, człowiek zwany koniem. Tak jak zresztą cała trylogia, który do dzisiaj warto znaleźć, przynajmniej pierwsza część, wiem, na pewno miała premierę na DVD w ciągu ostatnich 10 lat, o ile się nie mylę, także jest to do znalezienia i polecam każdemu, kogo interesują Indianie jako tacy, ale też dobre, ciekawe filmy o po prostu o ludziach, o ludzkich charakterach, o tym, jak człowiek z sytuacji, no było, nie było, ekstremalnej potrafi się zachować i jak potrafi zachować swoje człowieczeństwo, bądź się stracić. Z okresem walk o kraj rzeki Powder yy, i potem o Góry Czarne, o ostatnią ostoję Dakotów w Stanach Zjednoczonych, zanim zostali zagnani do rezerwatów, bądź zamordowani, yy, Opowiada o tym również wydany jakiś czas temu przez Hanami komiks absolutnie świetnego twórcy Dziro Taniguchi'ego zatytułowany Podniewny Orzeł. Mnie jest trochę trudno omawiać ten komiks z racji tego, że ja jestem ogromnym fanem Dziro Taniguchi'ego i niezwykle cenię sobie całą jego twórczość. To co zostało wydane w Polsce to w zasadzie jedno w drugie są arcydzieła jeżeli chodzi o ratownika i o odległą dzielnicę jest to absolutnie najwyższa półka komiksu nie tylko japońskiego, ale w ogóle światowego są to historie narysowane tak wspaniale i napisane z, tak dokładnie i z takim pietyzmem w sposób tak przemyślany, że niewielu jest twórców, którzy są w stanie do takiego kunsztu dociągnąć swoje dzieła Jiro Taniguchi miewał też słabsze momenty i muszę przyznać szczerze, że na tle właśnie takich produkcji jak Ratownik, albo <śmiech> wspomniana Odległa Dzielnica, czy też Idący Człowiek, który w Polsce jeszcze nie wyszedł, to jest rzecz powiedzmy średnia. Oczywiście na Jiro Taniguchi'ego, a coś, co jest średnie dla Jiro Taniguchi'ego, to jest absolutnie nieosiągalny poziom dla bardzo wielu innych twórców komiksowych. Podniebny orzeł to jest bardzo podobna sytuacja jak w przypadku człowieka zwanego koniem. Bohaterami są tam dwaj samurajowie, którzy zmuszeni byli ze względu na kwestię honoru opuścić Japonię po restauracji Meiji czy też tuż przed restauracją Meiji w każdym razie w okresie walk między siogunatem a cesarstwem i Trafili właśnie na ten moment, kiedy... No, no tak, czyli to było tuż przed restauracją Meiji, bo to był jeszcze XIX wiek. Trafili na ten moment, kiedy Indianie żyli jeszcze jako naród wolny. Zupełnie przypadkiem y, uratowali z rąk białych Indiankę. A następnie, ponieważ wędrowali przez ziemię y, wojowników Oglala, był to jeden ze szczepów Dakotów, mieszkający właśnie na równinach, y, trafili do tego plemienia. Oni byli dla Indian czymś takim trochę dziwnym, czymś zupełnie innym. Nie byli białymi, jakich Indianie znali, a byli kimś z charakteru, z, ze sposobu prowadzenia, z kodeksu honorowego, kimś bardziej podobnym do właśnie wojowników Oglala. Podniewny Orzeł opowiada o tym, jak dwaj samurajowie zostali członkami plemienia, jak otrzymali swoje indyjskie imiona a także o tym, jak u boku autentycznej historycznej postaci wodza szalonego konia walczyli między innymi właśnie o kraj rzeki Powder walczyli także pod Little Big Horn. Jest nawet scena, w której tytułowy podniemny orzeł, jeden z samurajów walczy z samym kasterem, który chwilę później ginie. Jest to bardzo dobrze przygotowana rzecz. Tutaj jest coś, co mnie troszeczkę zawsze denerwuje. Źród Gucci przerzuca jednak e, między czytelnikiem a historią taki jakiś wyrzut sumienia, takie obciążenie winą historyczną. Indianie pokazani są jako ludzie szlachetni, Amerykanie w zasadzie bez wyjątku, e, Amerykanie oraz służący im, e, ple, Indianie z plemienia Wron. Jako ludzie podli, jako ludzie bez honoru, jako ludzie bez e, e, żadnego poszanowania dla traktatów, które sami zawierali. Biali w Taniguciego są źli. Nawet e, no, jest taki moment, kiedy on próbuje w jakiś sposób e, bronić, powiedzmy, prezydenta Stanów Zjednoczonych, zrzucając winę, która go obarcza na złych doradców. Ale mimo wszystko e, ten komiks pokazuje w e, bardzo taki kliniczny, przykry sposób, jak Indianie byli niszczeni, jak byli wyganiani ze swoich siedlisk, w jaki sposób próbowano zniszczyć plemię z równin poprzez masowe mordy bizonów. To byli ludzie, którzy żyjąc na równinach, tak naprawdę żyli bizonem. Bizon dostarczał dakotom wszystkiego. Dostarczał im skór na tipi i ubrania, dostarczał im mięsa, którym się żywili, dostarczał im kości, dostarczał im rogów. To było zwierzę święte. W ich mitologii wielki duch Był właśnie powiązany z bizonem I bizon był zwierzęciem świętym Oni na wizona polowali Oni wizona wielbili Oni bizona czcili biali, biali bizony zabijali Dla nich to była rozrywka Kiedy zorientowali się, że od ilości bizonów Zależy dobrowyt Indian Zaczęli bizony mordować masowo Właśnie po to, żeby Indian wyrugować z ich naturalnych siedlisk Żeby zmusić ich do migracji Żeby wytępić ich głodem i podniebny orzeł wszystkie te mechanizmy pokazuje może dlatego, że właśnie jest gdzieś ten taki historyczny stosunkowo prosty ponieważ jest podział na białych i czarnych dydaktyzm, może dlatego, że brak mi troszkę charakterystycznych dla Taniguciego bardziej pogłębionych portretów psychologicznych że brak mi takiego socjologicznego tła to należałoby uznać, że jest to komiks w jego dorobku średni. Raczej z tej, powiedzmy, środkowej, niższej półki niż z najwyższej. Ale mimo wszystko jest to komiks narysowany wprost rewelacyjnie. W większość akcji rozgrywa się w przepięknych scenariach przyrodniczych i tutaj ręka mistrza nie zadrgała ani razu, kiedy wyrysowywał to, co się działo. Są ciekawie zarysowane postacie. Każda z nich ma swoją własną oprawę graficzną. Są też tacy źli z honorem, jak jeden z wojowników wron, olbrzymi niedźwiedź, który ostatecznie walczy z podniemnym orłem, bo tak nakazuje mu honor. Walczą po raz drugi, tym razem na śmierci życie. Poprzednio niedźwiedź darował orłu życie i, i pozwolił mu odejść, właśnie dzięki temu, że tamten zachował się w sposób niecodzienny dla ludzi z wielkiej wody <coughs> i ci wojownicy z zachodu, jak nazywają ich Dakota, walczą razem z plemieniem Oglala do samego końca, a potem kiedy szalony koń pozwala zamknąć się w rezerwacie po to, żeby za kilka lat tam umrzeć oni razem z resztkami plemienia uciekają do Kanady i to jest ostatni moment, kiedy i czytelnicy i historia słyszy o niezwykłych samurajach, którzy walczyli z białymi w szeregach dachkotów. Jest to rzecz, którą dostać można łatwo. Jest to rzecz, którą można polecić różnym odbiorcom, bo mogą ją poczytać ludzie, którzy tak jak ja fascynowali się w dzieciństwie Indianami. Ja o Indianach czytałem bardzo dużo. Pojawiali się i u Kuruda w postaci Makokiego, który prowadził roda i jego młodego indiańskiego, metyskiego w zasadzie przyjaciela przez Puszcze Kanadyjskie, pojawiają się także w, na przykład w serii o Tomku Wilmowskim. Chociaż tam akurat, z tego co pamiętam, pojawiają się Apacze. Mnie osobiście ominęła lektura Karola Meja. Winnetu jest mi trochę mniej bliski niż Dakotowie, Ale mimo wszystko gdzieś tam się załapałem na przykład na Nerdowskie filmy. Jest więc to komiks dla takich ludzi jak ja, ale jest to też świetny komiks dla dzieciaków. Gdyby dzisiejsze dzieciaki dawały jeszcze faka na taki naród, na takie narody jak Indianie z Ameryki Południowej, Środkowej i z Kanady, to można takiemu dzieciakowi spróbować podniebnego orła dać. Jest to komiks trudny w odbiorze dla człowieka dorosłego, bo pokazuje mechanizmy polityczne, które można tylko i wyłącznie potępić i nad którymi można się użalić. Ale oprócz tego jest to komiks o przyjaźni i o wspaniałej przygodzie. Coś, co w zasadzie dla każdego będzie świetną rozrywką. A skoro już jesteśmy przy lekturach, to w zasadzie byłoby grzechem nie wspomnieć o tym, co napisał już przywoływany tutaj autor czyli Alfred Szklarski tym razem w duecie z żoną a jest to konkretnie trylogia Złotogór Czarnia. jest to no, z ogromnym rozmachem napisana historia w pierwszych dwóch tomach młodego Indianina, w trzecim tomie także jego potomków tam Ważniejszą rolę gra jego syn. Tchałenka jest właśnie członkiem plemienia Dakotów, młodym zresztą. W trakcie powieści dorasta, zostaje wojownikiem, potem bierze udział w walce przeciwko Białym, w obronie gdzieś tam, powiedzmy. Hmm rodowych, nie wiem jak to powiedzieć w obronie ich własnych yy, terenów własnych to też nie jest dobre, pomysł ponieważ Indianie trochę inaczej patrzyli na własność w stosunku do ziemi ona należała jakby do narodu a, a nie do poszczególnych jednostek yy, złotogór czarnych to jest yy, podobny przypadek trochę jak człowiek zwany koniem, czyli tak jakby fabularny dokument. Mimo, że jest to m, powieść przygodowa, y, dzieje się tam wiele różnych sensacyjnych, niesamowitych rzeczy. To <coughs> o, przepraszam. To jest to doskonale udokumentowane życie Indian. Y, świetnie przedstawione w ciekawy sposób, zebrane jakieś ich y, mity jakieś ważne wydarzenia z ich dziejów doskonale udokumentowane, zwyczaje obrzędy, rytuały to jest taki jakby zbiór powiedzmy wielu historii taka komasacja podań jestem tam na przykład historia dosyć słynna Petala Szaro, syna wodza który ukradł brankę przeznaczoną na ofiarę ta, ta sama historia w nieco innej wersji pojawia się także między nimi w książce Dziki Anda <kluzny> więc jest dosyć znana są też takie mniej znane są oczywiście wydarzenia całkiem fikcyjne które przeplatają się również z wydarzeniami historycznymi szczególnie trzeci tom jest obfity właśnie w relacje wojny między Indianami a Amerykanami o Góry Czarne to jest ten ostatni okres osadnictwa na w środkowej Ameryce, kiedy Indianie z równin Zostali zupełnie wybarci i wyniszczeni Czyli to, o czym de facto opowiada Historia z Podniemnego Orła Tak jak pierwsze dwa tomy rozgrywają się Chyba na przestrzeni kilku lat To drugi obejmuje okres tych lat kilkudziesięcioleci wręcz właśnie od momentu, kiedy Indianie zaczęli być spychani coraz bardziej na zachód do chwili, kiedy ostatni Dakotowie zostali zamknięci w rezerwatach albo uciekli gdzieś tam, żeby uratować życie i jakiekolwiek resztki swojej kultury. Jest to dzieło monumentalne. Może nie tyle pod względem objętości, ponieważ są to trzy raczej takie standardowe wydawniczo powieści, ale monumentalne pod względem właśnie ilości danych zgromadzonych w tej książce. Tym się zajmowała zresztą właśnie głównie Szklarska. Ona odpowiada za przygotowanie merytoryczne, za, za zgromadzenie danych, za, za całą tą informację Szklarskiej. Natomiast yy, no, on był pisarzem, <śmiech> więc on stworzył fabułę tego dzieła. Ja pamiętam, że tam było mnóstwo rzeczy w tej książce przede wszystkim świetne ilustracje w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że nie robi takich ilustracji do książek, szczególnie nie wiem czy teraz w ogóle powstają książki przygodowe i czy tego typu nurt wydawniczy jest jeszcze w mocy, ale to była cała klasa sama w sobie ilustracji robionych chyba najczęściej fiurkiem właśnie do tego typu historii, tego typu powieści Pamiętam, że w poszczególnych tomach na dolnych marginesach był taki jakby obrazkowy słownik języka migowego Indian z równin, tego, no, tej mowy rąk, czy jak to tam nazwać. Zupełnie niesamowita rzecz, świetny kawał historii, odrobiony też bardzo dokładnie oczywiście no wiadomo w tym wypadku również ponieważ pisany jest z punktu widzenia Indian no to jest obarczony yy, spojrzeniem na białego człowieka takim oskarżycielskim spojrzeniem takim z wyrzutem sumienia yy, faktem jednak jest, że no to tak było, a nie inaczej wiali ludzie przyszli i wzięli to nie jest tak, że... <śmiech> Oczywiście Indianie też nie byli bez winy, Bo przecież i wśród nich były kanalie Ale tak naprawdę oni bronili tego co ich Jest coś w tym, że biały ma taki, a nie inny charakter Dosyć dobrze obrazuje to legenda o mit O stworzeniu człowieka popularny wśród Indian z równin było tak kiedyś, że na ziemi nie było ludzi Zupełnie tylko Bogactwo przyrody I życia zwierzęcego I wielki duch Przechadzał się po prerii I stwierdził, że Stworzy człowieka Żeby on panował nad tym wszystkim W związku z tym Ułożył stos Z suchego drewna Poszedł, lepił człowieka z gliny, ale kiedy on lepił, to w stos wśliznął się wąż, który akurat liniał, zostawił skórę i spryskał gałęzie jadem. E, przyszedł wielki duch i włożył tego glianego człowieka, potwalił, ale gałęzie spaliły się za szybko i glina nie wypaliła się dobrze. I kiedy wielki duch wyciągnął z pofiłów człowieka, to ten był blady, słaby. E, a oprócz tego miał język węża. W związku z tym wielki duch zdenerwował się i wyrzucił człowieka za wielką wodę i ułożył nowy stos. Tym razem wybrał e, silnie żywiczne gałęzie, <słuch> dużo chrustu, suchych traw. Ulepił drugiego człowieka, włożył go, podpalił, ale płomień był zbyt silny i spalił człowieka, całkiem, na czarno i po okazało się, że jest wprawdzie silny, ale jest jakiś taki właśnie niedorobiony, spalony, ma słabe serce, więc wielki duch też się zdenerwował, wziął go i wyrzucił za wielką wodę daleko na wschód, tak samo jak pierwszego I w końcu poszedł i znalazł lepszą glinę jakościowo i ulepił trzeciego człowieka i ułożył stos, na którym położył twarde drewno, które się długo pali i ułożył go na tym stosie na wierzchu i doglądał przez całą noc, żeby glina się wypaliła. I kiedy wyciągnął człowieka z pogorzelisk, z tego ostatniego stosu, to człowiek ten był miedziany o spiżowym sercu. Szlachetny, Odważny i piękny I wtedy Wielki duch pokazał mu Całe to bogactwo I powiedział To jest Twoje Masz tym rządzić, masz to kochać I masz zawsze mnie czcić Jeżeli zaniedbasz Którejś z tych rzeczy Wtedy za wielkiej wody wrócą ludzie Których wyrzuciłem I to wszystko zginie Jest to oczywiście mit, który powstał już w czasach po przybyciu białych do Ameryki i po tym, kiedy okazało się, że są zwykłymi gadami. E, więc taki stosunkowo współczesny, ale dosyć dobrze obrazuje stosunki, jakie panowały w Ameryce w tamtych czasach i pewien rys charakteru właściwy Europejczykom, pod których ciosami padło bardzo wiele kultur i bardzo wiele narodów. Akurat e, Indianie ze środkowej Ameryki Północnej byli tylko jedną z nich trudno wiedzieć czy najwspanialszą czy najszlachetniejszą, czy najpiękniejszą na pewno wyjątkowo ciekawą a to, że cały czas powstają dzieła poświęcone tym niezwykłym ludziom dowodzi, że było w nich coś fascynującego i myślę, tak, całkiem szczerze, że gdybym nie miał żyć teraz i tutaj, gdzie żyję, nie w świecie elektroniki i globalnej sieci teleinformatycznej, to może rzeczywiście mógłbym żyć gdzieś na skraju Wielkich Jezior, powiedzmy jakieś 50 lat przed tym, zanim dotarli tam biali osadnicy. Po to, żebym. Nie musiał na starość denerwować się tym wszystkim, co się wydarzyło. Pozdrawiam Was.